Scena ósma. Zbyszko, Hanka. Proszę pana. I co, i co? Tak jest, jak mówiłam. Zanosi się cicho od płaczu. Ładna historia, a to pech. Zaczyna chodzić po pokoju. Hanka pozostaje przy oknie w smudze światła. Tragiczna w fałdach swej czarnej chustki. Co ja teraz zrobię? Jedź do domu. Ale... Żeby mnie, tatko, skórę zdarli, nie pojadę. Zresztą nie becz. Jeszcze daleko, może się jeszcze co zmieni. Ale takim jak ja, to cygany los wyknął, Nie zawsze najgorsze się trafi. Potrzebne mi to było. Boże, Boże, to chyba się utopić. Dużo by ci pomogło. Śmierć na wszystko pomoże. Kłopia jesteś. Ale... Płaczę. Cicho bądź, nie płacz, bo mi diabli wezmą. Zakrywa się chustką i stara się stłumić łkanie. Długa chwila milczenia. Proszę pana, co ja teraz zrobię? Zbyszko patrzy na nią przez chwilę, potem wychodzi do swego pokoju. A to pech, a to pech. Hanka wybucha spazmatycznym płaczem, tuląc się do ściany. Na palcach ze swego pokoju wysuwa się Mela.